Minęła 14. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualność jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprasza dwóch zaprzysiężonych przed prezydentem Karolem Nawrockim sędziów, by rozpoczęli pracę w Trybunale. Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który w środę strzelał w zakładach w Łodzi. Usłyszał też zarzuty. Zarzuty obejmują aktualnie usiłowanie zabójstwa jednego z pracowników fabryki. Turyści w Tatrach mogą korzystać ze szlaków. Warunki są jednak wciąż bardzo trudne podkreślają ratownicy Topru. Ustąpiło zagrożenie związane z łamaniem się wierzchołków drzew. Cały czas istnieje jednak zagrożenie lawinowe. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wysłał zaproszenie do dwójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, by rozpoczęli pełnienie służby, podaje TVN24. W środę prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwójka wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Pozostałych czworo wybranych przez Sejm sędziów nadal czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Sejmu przypomina, że 13 marca Izba skutecznie wybrała 6 oraz sędziów Trybunału. W komunikacie zaznacza, że jak dotąd prezydent nie wykonał ustawowego obowiązku odebrania ślubowania od wszystkich. Politycy koalicji rządzącej zapowiadają uruchomienie planu B, czyli alternatywnego sposobu odebrania ślubowania od sędziów, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.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 Sąd aresztował 42-latka, który strzelał do przełożonego w fabryce w Łodzi. Przedstawiono mu już też zarzuty. Podejrzany nie przyznał się jednak do winy, mówi Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi.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 Do zdarzenia doszło nad Jeziorem Długim w Olsztynie, relacjonuje Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji. Mężczyzna, któremu próbowali udzielić pomocy, nagle zaczął ich obrażać i w pewnym momencie wyjął z kieszeni nóż. Na szczęście po chwili na miejsce dojechali policjanci, którzy zatrzymali agresywnego i jak się okazało nietrzeźwego 34-latka. Mężczyzna przebywa w policyjnej izbie zatrzymań, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.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 Dlatego należy unikać wszelkich wycieczek w tereny, które grożą zejściem lawiny. Zamknięta do odwołania pozostaje droga do Morskiego Oka ze względu na wysokie ryzyko zejścia lawin właśnie. Pisanki i palmy wielkanocne do zobaczenia w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Palmy wielkanocne to nasza regionalna tradycja, mówi kuratorka wystawy Agnieszka szepiej barańska to tradycja powojenna, dlatego że po II wojnie światowej przyjechała tu ludność spod Wilna, która przywiozła ze sobą umiejętność wyplatania palm z suchych traw i kwiatów, i dzisiaj mamy to pokłosie już właściwie w całej Polsce. Obok palm i pisanek na ekspozycji można podziwiać zabytkowe wycinanki dolnośląskie pochodzące z lat 60. i 70. Jeszcze przykra informacja. Zmarł perkusista Wojciech Morawski. Artysta grał m.in. w zespołach Perfect Clan i Breakout. Miał 76 lat.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 Przelotny deszcz możliwy jest tylko na północnym zachodzie kraju, a poza tym liczne przejaśnienia i dużo słońca. Na termometrach od 5 stopni na wybrzeżu, 8 na krańcach zachodnich do 14 na wschodzie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie to 999 hPa. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia.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 My name was Day. Ta piosenka była zawsze wielkim dowodem talentu nie tylko Nika Kay, ale Kylie Minogue, która z gwiazdy pop, gwiazdy skocznej wręcz muzyki nagrała ten utwór i pamiętam, że wtedy po usłyszeniu tej piosenki, jak i całej płyty, która później ukazała się, byłem zaskoczony. Kylie w taki sposób? Aż tak? Zaskoczeni byli też dziennikarze muzyczni i osoby zajmujące się ocenianiem muzyki, że taka oto artystka, która rozpoczynała od duetu z Jasonem Ach, Donovanem, z nagle swoim chłopakiem, nie? stanęła u boku Nika Cave'a i zaśpiewała Where the Wild Roses Grow. Folder ulubione. Przed nami druga godzina przedświątecznej audycji folder ulubione. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Zapraszamy Państwa. W tej godzinie przyjrzymy się Barbrze Streisand, artystce o głosie jak instrument niezwykłej, wielowymiarowej. Ukazała się autobiografia. O niej będziemy rozmawiać zaraz z Danielem Wyszogrodzkim, dziennikarzem między innymi. Tłumaczem. Ale najpierw będzie opowieść o burzliwych romansach i burzliwym życiu artystycznym. Elizabeth Taylor to jedna z ulubionych artystek Taylor Swift I kolejny singiel z albumu The Life of Showgirl, uh, Taylor Swift, który no, pokrył się platyną, złotem, Obecnie, że diamentem. Z stukrotną platyną pewnie. W ogóle ta płyta jest nieprawdopodobnie popularna w ostatnim czasie i tyle wy cały fani czekali na trzeci singiel. Już wiadomo, że trzecim oficjalnym singlem będzie właśnie ten utwór. Elizabeth. That view of Portofino was on my mind When you called me at the Plaza Atene Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me All the right guys promised they'd stay Under bright lights, they withered away But you blew, Portofino was on my mind ulubione w programie pierwszym Polskiego Radia. Książka z nami teraz tak gruba, że nie przypominam sobie tak grubej książki o pop artystce w ostatnim czasie. Barbara Streisand, na imię mam Barbara, to książka, którą napisała Barbara Streisand w księgarniach od niedawna. A z nami pan Daniel Wyszogrodzki. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry, witam. witam, witam. Dziennikarz. Dzie dziennikarz, tłumacz, o, człowiek bardzo wielu funkcji także radiowiec. Panie Danielu, żebyśmy zaczęli naszą opowieść, należałoby chyba powiedzieć, kim jest Barba Streisand dla Amerykanów. Czy moglibyśmy znaleźć jakąś analogię w Polsce, gdybyśmy mieli porównać, kim jest Barba dla słuchaczy Barba to jest oceany. instytucja. W ogóle ten show biznes amerykański się jednak cały czas różni od polskiego skalą, przede wszystkim, ale to wiemy, ale nawet wszechstronnością artystów. My mamy instytucje kultury w Polsce takie jak Maryla Rodowicz mówi o personalie już w tej chwili, czy Krystyna Janda, o których, do których odnosimy się, których wszyscy znają. Natomiast Barbara Streisand jest i piosenkarką, i aktorką, i reżyserką, i scenarzystką, i autorką, i jeszcze to, to, to, to, to i tamto, i laureatką. I yy, yy, jeszcze do tego zajmuje się sprawami społecznymi. Charytatywnie bardzo dużo działa, bo ona jest wszędzie i ta biografia taką właśnie pokazuje. To jest postać totalna. To jest książka, którą napisała sama Barbara, więc możemy spodziewać się wnikliwej penetracji środowisk, w których działała, ale też jej perspektywy, jej spojrzenia na to, co działo się w jej życiu. Jakie to było życie? Jakie to było życie na początku? No bo wiadomo, że Barbara Streisand nadal działa. Była ostatnio na wręczeniu Oscarów, składała laudacje dla Roberta Redforda, przepiękną zresztą. A jak wyglądały jej początki? Początki były bardzo trudne. Barbara, Barbara Streisand uosobiał taki amerykański mit kopciuszka z tym, że w jej przypadku można powiedzieć, że ona była sobie księciem zarazem, księciem i kopciuszkiem w jednej osobie. Ona się sama stworzyła, sama się wykreowała. Ja czytałem też w recenzjach amerykańskich, po ukazaniu się tej biografii kilka lat temu, autobiografii, że ona, ktoś użył takiego sformułowania, że ona jest architektem swojego życia, swojej kariery, swojej twórczości i to jest prawda. To jest osoba tak wewnątrz tak nastawiona na cel, tak zdeterminowana. Ona siebie cały czas tworzyła. Niesłychanie ambitna osoba, niesłychanie inteligentna przecież. Ten, podejmowała bardzo trudne wybory, zawsze na tym wygrywała, kierowała się, prawie zawsze, kierowała się swoją intuicją, łączyła w sobie wszystko. Ja też czytając tę książkę zrozumiałem kilka spraw, kilka rzeczy, które mnie interesowały, kiedy no, sam się regularnie pochylałem na historię teatru muzycznego, w sytuacji zawodu na, między innymi, ale było mi kiedyś trudno zrozumieć, dlaczego Barbara Streisand w musicalu y, Funny Girl, zabawna dziewczyna, grała na Broadwayu główną rolę, była fantastycznie przyjmowana, po czym już nigdy nie chciała więcej wrócić na Broadway. Teraz dopiero to rozumiem. Dla tak kreatywnej osobowości, dla osoby tak y, dynamicznej, odtwarzanie tej samej roli co dzień musiało być torturą. I dla niej było. Ja obserwuję to na, na przykładzie różnych teatrów. Są teatry, które grają bardzo długo jeden tytuł w systemie Broadwayowskim, takim jak Roma, Byłem związany wiele lat. Są teatry, które te, które te y, tytuły rotują. Barbara Streisand nie była w stanie tego powtórzyć i absolutnie tego nie chciała. Wspomniał Pan o tym, że Barbara Streisand była architektką swojego sukcesu i to chyba już zaczęło się na poziomie imienia. Gdzie literka R? R? w imieniu Barbara się podziała? No ona się podziała dlatego, że sama rezygnowała z tej literki. Od początku chciała być oryginalna. Od początku miała świadomość bardzo, te też też wielkie wie, już wymieniliśmy, ale jej świadomość siebie jest też bardzo ważna. Na przykład to, że ona w swoim słynnym nosie pisze Kinol. i że będąc milionerką, nigdy się nie zdecydowała na, na, na poprawienie swojej urody. Jak wiemy z jej życia osobistego, nie było to przeszkodą w jej relacjach damsko-męskich, tak naprawdę. E, była kobietą u, u, u, u, uważaną za, za, za piękną i seksowną. Natomiast była rzeczywiście oryginalna i stawiała na swoim, była bardzo uparta, bardzo silna osobowość. Myślę, że książkę świetnie czy bo ona też jest świetnie napisana i myślę, że jest też tak napisana, że, że wierzymy jej od początku. Te pierwsze dni, o których wspomnieliśmy, te pierwsze lata jej życia, bardzo ubogi dom. Bardzo nieszczęśliwa rodzina tak naprawdę. Trudna z... relacja z matką. Trudna bardzo relacja z matką, która przez całe życie trwa i ta matka jest takim naprawdę ponurym cieniem nad jej życiem. E... Ojciec, którego idealizuje, bo go właściwie nie znała, cały czas do tego ojca się zwraca. No, potem kiedy śpiewa w filmie Jentl, Papa Kenny Tak, mhm. no to już wiemy, wiemy, jakie to jest znanie, jakie to ma dla niej znaczenie emocjonalne. E... Też to, że to była bardzo biedna rodzina, że na wszystko musiała sobie sama zarobić jakieś drobne kradzieże, do których ona się przyznaje, ale to też jest ważne, bo my jej wierzymy w to, co ona opowiada. I ona się sama kreuje, sama szuka swojej drogi ku, i to jest największe też moje zdziwienie po tej książce, ku aktorstwu. Ona praktycznie zostaje piosenkarką z przypadku. Ktoś tam jej mówi, a spróbuj coś zaśpiewać. I ona śpiewa tak, że po prostu stajemy jak w ryci. Natomiast ona nawet nie miała świadomości tego. Mama pięknie śpiewała. Mama śpiewała na wszystkich imprezach rodzinnych czy towarzyskich. I, i, i my odkrywamy taką Barberę, która no, oprócz tego, że jest właśnie taką silną osobowością, to jeszcze wchłania to wszystko wokół niej. Kiedy mówi o, o Broadwayu, to ona się staje Broadwayem. Kiedy mówi o Hollywood, to my wiemy, że ona wie wszystko o Hollywood. To za chwilę zajrzymy za kulisy Hollywood teraz zaśpiewa Barbara Streisand. Hi, Melissa. Oh, wow. Barbara Streisand, Streisand, like sand on the beach, soft s. Right. Sorry. What are you doing here? I'm here to see the director. He cast me as the lead in his new movie. He cast me as the lead in this new That's movie. That's impossible. Yeah? Well, we'll see. Really. Any part you can play, I can play better. No, oh, I can play any part better than you. No, you can, Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can't. Yes, can. Yes, I can. Yes, I can. Any laugh you can get, I can get bigger. I can get any laugh as big as with you. With one look. With a glance. Till they cry. With their pants. Till they roar. Till they roar. I'll get more a D flat and I'll never be flat. I don't have to warm up. I can act a storm up. I can do a concert tour with hip-hop and rap. Well, after a nap. Okay, you got me there. Are you related to uh, Matthew? No, that's McConaughey. What about Paul? That's McCartney. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm sorry. <laughs> You can build, I can build better. I can build any home grander than yours. With great taste. With ten johns With restraint. Lots of bronze. With a moat and a wall. With a mall. With <laughs> a mall. In any comedy, I can be crasser. I can be cruder and crasser than you. With a belch. With a burp. With a shrub. With a slope you're too clean. <laughs> well, I'm just not obscene. You're a dirty talker. You played mother Falker. bridesmaids a keeper prince that tides a weeper we agree on quite a lot hey let's make amends yeah we, we should, should be, friends. be friends what do you call a man who's lost all his intelligence i don't know what a widower <laughs> <laughs> anything man can do we can do better anything men can do we can do too the stop the show fill the seats our sorrow have a child with a man yes we can we were underrated teased and deprecated but we sent a mail in through the glass ceiling mm. there is nothing we can't do well can you bake a pie no neither can i you know anything i can do we can do better we can do anything better as to make chick flicks but it picks as a team where a dream you're the bomb huh? you'll be great really as my mom your mom don't you mean sister okay, okay why guys, did you say a thing like that no well, i mean you yeah, fine i'm your fan yes, yes we can yes we can yes we can, yes, we can. Daniel Wyszogrodzki, dziennikarz muzyczny, człowiek zakochany w teatrze muzycznym, chyba tak śmiało można powiedzieć, no i autor przekładu piosenek Barbary Streisand. Rozmawiamy dziś o książce Na imię mam Barbara, która to książka, to wspomnienie jednej z największych gwiazd muzyki i filmu XX wieku. Nie bez powodu mówi się, że to największa gwiazda, no bo w kolekcji ma chyba wszystkie najważniejsze amerykańskie nagrody przemysłu, Rozrywkowego. Ma ich bardzo wiele, ma też, ma też medal pokoju, ma też, ma, te, ma też legię honorową francuską, to tylko można długo wymieniać, ale chyba najważniejsze z tego wszystkiego to jest to, że jest członkinią tego bardzo ekskluzywnego klubu EGOT. Ja może przypomnę, że to chodzi o cztery nagrody show biznesu, Emmy, Grammy, Oscar i Tony, czyli telewizja, muzyka, teatr i film. Ma je wszystkie, takich osób jest kilkanaście, dwudziestu parów w tej chwili, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, no, no wielkie, wielkie, wielkie postaci światowe. I, i Barbara Streisand y, ponieważ działała na tak wielu polach i na wszystkich odnosiła fenomenalne sukcesy, no to w tym swoim bogatym życiu nazbierała tego wiele. Dla pana to jest um, piosenkarka, reżyserka, aktorka czy performerka, czy jeszcze co innego? Dla mnie jest przede wszystkim była zawsze piosenkarką, dlatego że no, jednak spędziłem sporo czasu w Stanach i je, jej obecność taka medialna była przede wszystkim radiowa, mnóstwo tych evergreenów znanych piosenkarkami. Nomenomen, tak. To też to nie była muzyka mojego pokolenia, no mówmy kiedy ja słuchałem muzyki rockowej, chodziłem na koncerty jazzowe, Barbara Streisand się kojarzyła z kimś właśnie powiedzmy ze starszego pokolenia. Teraz to tym bardziej doceniam, im, im więcej pracuję z, z artystami śpiewającymi, bo jej emisja jest po prostu fenomenalna. To jest dar, ona tego głosu nie ćwiczyła. To jest, to jest dar, urodziła się z tym. Barbara Streisand w Ameryce ma taką rzeczywiście niesamowitą pozycję. Kiedy ja myślałem o niej jako o piosenkarce, wiedziałem, że jest aktorką, znałem te filmy, w których występowała, natomiast przybliżyłem się bardzo do tej strony aktorskiej. Kiedyś, przed laty, w Polsce tłumaczyłem Patrząc film bo też się tym kiedyś zajmowałem i piosenkami, i dialogami filmowymi i to mnie też bardzo zbliżyło, bo i tematyka taka jest wschodnioeuropejska nazwijmy to ogólnie, prawda, y Singera opowiadanie, które uległo, uległo bardzo wielu, wielu przeobrażeniom w, w czasie pracy nad scenariuszem, no i Barbara, która Alfa i Omega gra, śpiewa, reżyseruje, y stworzyła ten film, wymyśliła ten film, no i poczuła się troszeczkę pokrzywdzona przez to środowisko hollywoodzkie. Jako reżyserka bo Oscara za reżyserię nie, nie dostałam. Dostała. Nie. Panie Danielu, czy to prawda, że Barbara Streisand miała romans z Robertem Redfordem? Z tej książki wynika, że mogło tak być. Ona jest... Stara się na początku być dyskretna, co też doceniałem, ale widziałem, czułem, jak się rozkręca w czasie pracy nad tą bardzo, bardzo, bardzo długą autobiografią. Urzekł mnie taki jeden drobny epizod, kiedy ona zadaje sobie pytanie, właściwie, czy ja spałam z Warrenem Betty? No, a może raz, nie pamiętam. Powiedz no więc coś takiego jeszcze o Warrenie Betty, który jest, no, taki najsłynniejszym, największym narcyzem spośród kochanków i, i kochankiem spośród narcyzów hollywoodzkich. No jest tam jest wiele takich, y, takich ciekawostek, ale też co y, nie miałem świadomości tego, a było to zamierzoną y, Strategią, nazwijmy to, związaną z tą książką Barby Streisand, nie wzbogacanie tej książki w indeks. Wiele osób na to narzekało, dlaczego nie ma indeksu? A właśnie, dlatego, że był indeks, myśli Barbara i powiedziała to zresztą, to byście tę książkę kartkowali, byście wyszukiwali znane nazwiska, żeby sobie tak. znaleźć plotki, a tak to trzeba ją czytać po kolei, żeby niczego nie zgubić i tutaj trzeba dodać, natychmiast pojawiła się strona internetowa z indeksem do tej książki. Ja jeszcze bym chciała zajrzeć do szafy Barbara Streisand o. i zapytać, czy to prawda, że ona ma galerię handlową u siebie w piwnicy w domu Malibu? No, można sobie wyobrazić takie wielkie centrum handlowe gdzieś tam z sypialnią dla Barbara Streisand. ale znaczy ona naprawdę, tu się przyznaję, ja się na tym nie znam, natomiast byłem absolutnie pod wrażeniem drobiazgowości opisów, strojów. Ona za każdym razem pisze w czym się gdzieś tam wybrała, co na sobie miała, w co się ubierze, w co się ubrała, ale to nie tylko jest stwierdzenie, opisanie. To są tekstylia bardzo dokładnie charakteryzowane, kolory, rodzaj tych materiałów. Ja, dla mnie to było coś, z czym ja się w ogóle chyba nigdy wcześniej nie spotkałem. Bo nigdy nie, nie interesowałem się tą, tą domeną życia, jaką, jaką jest taka już moda, w sensie wręcz takim fizycznym. My tam czujemy, że dotykamy tego, tego co nam. To jest wspaniałe w tych opisach, tak. bo po pierwsze uruchamia wyobraźnię, tak. a po drugie niemalże namacalnie tak. daje poczuć, jak wyglądała moda tak w kolejnych dekadach. Mhm. Barbara jest osobą konfliktową? Stara się przedstawić siebie jako osobę bezkonfliktową, co jest bardzo trudno uwierzyć, ponieważ y, sposób jej dochodzenia do swoich y, celów, no, musiał liczyć, y, rodzić liczne konflikty. Wspomina o konfliktach z menedżerami, z reżyserami, którzy nie spełniali wymogów, musiała się naginać do pracy z jakimiś osobami, które uważała za mierne, niekompetentne. Uczyła się wszystkiego. To jest też imponujące. O, to jest kolejne moje odkrycie, bo ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy się uczą, którzy chcą się uczyć. Ona się uczyła wszystkiego. Ona pod koniec książki wypowiada się na temat światła filmowego, jakby była oświetleniowcem. Ona już po prostu wie wszystko, bo wszystko brała na siebie. Nie bywała inteligencja, niebywale światły, otwarty umysł. Poza wszystkimi talentami do tego. Mamy jakiś polski wątek w życiu Barby Streisand? No była w Czechach, to chyba najbliżej, kiedy kręciła Jętla. Zastanawialiśmy się, czy nie wpadła przypadkiem gdzieś po drodze może. Tam jest takie wspomnienie, że miała gdzieś tutaj być w Polsce, i to się chyba z jakiegoś powodu nie udało, już teraz nie pamiętam dokładnie dlaczego. Oni kręcili ten film w Czechach, tam mieli plan i tam dużo się działo też, było wiele improwizacji i też wiele napięć, jak to na planie jak to za granicą. Barbara Streisand, no jak, jak, jak wiele osób ze środowiska show biznesu amerykańskiego, ma gdzieś tam rodzinne korzenie ugruntowane w Europie Wschodniej, osoby pochodzenia żydowskiego, jak wiemy, i na Broadwayu, i w, i w Hollywood, i gdzieś tam te polskie, czy, czy wschodnioeuropejskie korzenie zawsze się pojawiają. Daniel Wyszogrodzki, tłumacz, dziennikarz jest z nami w studiu. Rozmawiamy o książce Barbara Streisand. Mam na imię Barbara. I'm Grubej książki jeszcze nie czytaliśmy w audycji folderu Ulubione. To jest historia Barbara Streisand, spisana przez samą artystkę. Praca nad tą książką podobno trwała 10 lat, ale kiedy czyta się te wspomnienia, to ma się wrażenie, że. Ta pierwsza część dotycząca początku kariery, dotycząca młodości Barbery jest pisana przez młodą, gadatliwą, zabawną i nonszalancką dziewczynę, a nie przez kobietę, która jest teraz gwiazdą. Jedną z najważniejszych gwiazdą gwiazd, gwiazd. amerykańskiej sceny muzycznej i filmowej. Daniel Wyszogrodzki jest razem z nami. Mamy na to jakieś wytłumaczenie? Ja muszę powiedzieć, że miałem rodzaj déjà vu i to, to wytłumaczenie jest dla mnie też bardzo osobiste, bo ja napisałem książkę o dzieciństwie kilka lat temu, Plaznańskiego, i wiele osób myślało, że ona była pisana, notowana kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu, była bardzo żywa. Ja miałem takie wrażenie, czytając z i ja to, wydaje mi się, rozumiem. Ona miała propozycję napisania książki w latach 80. o Jacqueline Kennedy, o, o Nazis, która pracowała dla Double Day, dla, dla wydawnictwa i uznała słusznie, że jest jeszcze na to za młoda, że jest w połowie swojej twórczej drogi. Potem zaczęła o tym już bardziej myśleć i rozmawiać z wydawcami, a potem zaczęła wręcz robić notatki. Ponieważ ta książka ma wyjątkowo żywy styl, ja byłem nawet momentami pod wrażeniem, że tam są fragmenty dyktowane, a potem też dowiedziałem się, że, że ponieważ na sama odczytała ten, ten, ten audiobook, który tam trwa około 50 godzin zdaje się, że bardzo wiele improwizowała, czytając tę książkę swoją, czyli dodawała od siebie rzeczy i tak i tak ad libitum pewne, pewne historie opowiadała. Natomiast wracając do pani pytania, to na pewno ona pisała tą część związaną z dzieciństwem już jako dojrzała kobieta, być może nawet pod koniec tej książki, żeby uzupełnić te brakujące fragmenty z jej dziennika i tutaj to by świadczyło o czymś, że yy, o tym, czego ja sobie sam, sam, sam doświadczyłem, że, że pamięć tego okresu jest bardzo wyraźna, jeżeli jest związana z jakimiś emocjami, niekoniecznie dobrymi. Ona miała bardzo wiele złych emocji w, w dzieciństwie i być może to był taki właśnie ten, ten element wzmacniający te wspomnienia, bo ja znam też te okolice, znam Williamsburg, Brooklyn, wiem jak to wyglądało. Yy, wiele też czytałem o tych, o, o historii tamtych miejsc. Yy, to, to powraca, jakby to była tak, jak właśnie pani powiedziała, opowieść sprzed z, z, z chwilą Kudniczy sprzed kilku lat, w najlepszym wypadku. Barbara świetnie to pamięta. Moim zdaniem te, te pewne traumy, no nie było to dzieciństwo tak straumatyzowane, to nie było żadnej patologii. Natomiast było to dzieciństwo trudne, raczej samotne, do pewnego stopnia nieszczęśliwe, ale wydaje mi się, że przy tak pozytywnej osobowości, jaką ona prezentuje, to do końca nie mogło nieszczęśliwe być, ponieważ ona zawsze znajdowała sobie dobre strony wszystkiego. Jest taki fragment w tej książce, kiedy Barbara Streisand wspomina, w jaki sposób dziennikarze reagowali na jej pierwsze występy, kiedy była na przykład nastoletnią piosenkarką w klubie nocnym Bonsoir. I wówczas prasa opisywała ją w taki sposób, że albo przypomina Faraona, albo chorą na chorobę morską Fredkę. Barbara konkluduje to w książce. Czy naprawdę wyglądałam tak dziwnie? Ona ma gigantyczne poczucie humoru tak. i bywa złośliwa. Bywa złośliwa, dlatego szczególnie wobec dziennikarzy, którzy zawsze interesowali się nie tym, co ją interesowało najbardziej, czyli woleli mówić o jej nosie, o wyglądzie, o ciuchach, o romansach, a nie o tym, co jest jej pasją życia, bo mówimy, że to wielka dyska XX wieku, ale my już jesteśmy po pierwszym ćwierćwieczu XXI i ona jest nadal aktywna. Ona niedawno wydała kolejny album z duetami, śpiewa z nią nawet Bob Dylan, co już w ogóle jest prawie, że nie do pojęcia, żeby takie dwa głosy ze sobą zestawić, więc ona jest nadal aktywna i myślę, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Wydaje się, że jest to osoba, która otwiera wszystkie drzwi, czy tak rzeczywiście jest? No przed sobą na pewno. Natomiast też wielu osobom pomogła, bo wiemy o ludziach, z którymi była związana, wobec których była lojalna. Myślę, że bardzo ceni sobie lojalność. Tam jest taka postać Renaty, takiej asystentki prawej ręki, która jest z nią, nie pada skąd na pochodzi, możemy się domyślać, że na przykład może być Polką. Ale jest jej oddana przez całe życie i wszędzie jej towarzyszy. I, I Barbara potrafi odzajemniać lojalność, natomiast też potrafi ze swojego życia wykreślać ludzi, na których się zawiodła. Także myślę, że to działa w obie strony. I tu też jest konsekwencja, prawda? Jeżeli z kimś się spotkała. A czy myśli pan, że jest szansa, że młodzi ludzie zainteresują się jej muzyką, jeszcze filmem, wrócą do niej, choćby po tej książce, nie wiem. No to jest no. taka, to jest sinusoida z tymi modami. Teraz pewne rzeczy znowu wracają, pewne rzeczy się kończą, zaczynają, wracają trochę przeobrażone. Ja myślę, że młodzi ludzie, którzy interesują się w ogóle showbiznesem, notabene ja, ja, ja wykładam historię Broadwayu i, i, i widzę, jakie jak, jak, jak to żywo wywołuje oddźwięk, no ale to też specyficzne środowisko, bo mówię o studentach Akademii Teatralnej. Natomiast ludzie interesujący się show biznesem powinni poznać jego prawa Prawidła, które są w zasadzie niezmienne. Zmieniają się media, oczywiście zmieniają się różne formy. Natomiast wiedza, jaką wyniesiemy z tej książki, dotycząca kulis Broadwayu, czy kulis Hollywood, czy nawet jako taki przykład dążenia do celu w show biznesie, bo tutaj rzeczywiście każdy musi się stworzyć. Nikt na nikogo nie czeka, każdy musi się stworzyć, każdy musi się narzucić. Biznesowi, światu, scenie. I to jest no, lekcja trudna, bo mamy tutaj bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę, ale jest to fantastyczna lekcja dla młodych ludzi o, o aspiracjach artystycznych. Czym Pana jeszcze zaskoczyła, czego Pan nie wiedział jeszcze o barwrze? O, tak, jest, to było bardzo wiele. No, wspomniałem o tej roli w, w, w Funny, Funny Girl. Czym mnie jeszcze zaskoczyła? Męskim światem. O, Różami. właśnie, to mnie zaskoczyło. Dziękuję, że jej Pani powiedziała, dlatego że ja nie zdawałem sobie sprawy, mimo że niby się interesuję tym środowiskiem i tymi historiami, że aż tak silne są te powiązania patriarchalne w biznesie, w branży, w show biznesie amerykańskim. I że to się właściwie nie zmienia. To się właściwie nie zmienia. Ona jest właśnie pierwszą artystką nagrodzoną Emmy za reżyserię, pierwszą kobietą. Kiedy już Hollywood musiał przełknąć to, że jest takim omnibusem, że gra, pisze, śpiewa, tańczy i jeszcze reżyseruje, no to przynajmniej z rezerwą wielką do, tej, do tego reżyserowania się odniósł. To bardzo męska domena. Wiemy jak wyglądały początki Hollywood, wiemy jakie jak to był nawet tam przemocowe układy panowały, teraz może już nie są tak przemocowe natomiast jeszcze gdzieś te, te, te zaszłości patriarchalne są cały cały czas żywe, mnie się wydawało że nazywam się Barbara i wszystkie drzwi się samo otwierają, okazało się, że nie, ale wtedy trzeba pukać do skutku. Bardzo dziękujemy pan Daniel Wyszogrodzki, książka mam na imię Barbara, Barby Streisand w księgarniach wszystkiego Wszystko. dobrego, wesołych świąt wesołych świąt, ja dziękuję też, zachęcam do przeczytania tej książki. Bardzo dziękujemy Wielkich talentów Bary Gip i Barba Streisand z Płyty Guilty. Po, po, mam nadzieję, miłej rozmowie z Danielem Wyszogrodzkim. Polecamy Państwu tę książkę, choć gruba bardzo. Polecamy także Gwiazdozbiór Jedynki, czyli jeden z elementów urodzin, setnych urodzin Jedynki. To wyjątkowa audycja słowno-muzyczna, która odbędzie się 8 kwietnia, czyli już w najbliższą środę, środę w studiu imienia Władysława Szpilmana o godzinie 17.45. Audycja słowno-muzyczna z publicznością. Czekamy na Państwa. A kto czeka na Państwa? Wspaniałe artystki lat 90. I Bartek Wąsik, który zagra Zinterpretuje na nowo wszystkie piosenki wybrane przez siebie z repertuaru tychże artystek. W tym gronie mamy już Renatę Przemek, Kasię Stankiewicz, Reni Jusis, Natalię, Natalię Kukulską i, i czas na ostatnie ogłoszenie. Ta dziewczyna też będzie wspominać lata 90. i będzie opowiadać jak to jest wreszcie po latach zadebiutować autorską płytą. Urszula. Zaprosiliśmy Urszulę. Właśnie będzie z nami w środę i choć debiutowała trochę wcześniej, to lata 90. dziewięćdziesiątych odniosła największe sukcesy. Folder małpapolskieradio.pl Tu czekają na Państwa zaproszenia. Proszę wysyłać maile. Proszę pisać. Teraz folder małpapolskieradio.pl Teraz. Na sen, nigdy już nie wezmę nic Ja to wiem Odejść łatwiej jest niż żyć na morzu naszych wspólnych lat Liczę wyspy pełne smutnych dat Aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi Widzę nasze drzewa, które wygiął czas Pogmatwani, wspólny adres, nasze dzieci sny, więc pomóż mi odnaleźć. Po mnie aż do stóp, Sama obok siebie Jestem znowu tu Już nie wezmę nic na sen Boję się Swoich ciemnych, cichych Mię Jedynka Polskie Radio Autopromocja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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. W województwie śląskim na S1, między węzłami Brzeszcze i Stara Wieś w pobliżu Dankowic, przewrócił się na jezdnie samochód ciężarowy, który blokuje częściowo przejazd i w kierunku Bielska, i w kierunku Bierunia. W obu przypadkach zablokowane są lewe pasy i tutaj na 28 km usuwanie skutków tego zdarzenia może potrwać nawet do godziny 17. Bez zmian na A4 na Opolszczyźnie, między węzłami Opole-Zachód-Opole-Południe. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w w kierunku Katowic na 226 km i od rana mamy też zwężenie na czwórce na Dolnośląskim odcinku między wę węzłami Udanin i Gościsław w pobliżu miejscowości Jarosław. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego później jeden z nich zapalił się. Na 119 km zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o wjazd a czwórką do Wrocławia, to są spowolnienia i na wysokości kostomłotów i kątów wrocławskich i później także już do Nowej Wsi Wrocławskiej i Bielan. A1 nadal całkowicie zamknięta w kierunku Katowicy, w Łódzkiem, między węzłami Kutno-Wschód i Piątek na 268 km. Tutaj trzeba jechać objazdem drogą krajową nr 92 albo 91. Mamy bardzo duży korek na dojeździe do A1 od strony Trójmiasta i jest korek na S6 właściwie od węzła gdańsko borkowo aż do bramek w Rusocinie. Tutaj powodem są prowadzone prace drogowe. Ten korek ma 7 km. W drugą stronę też mamy coraz większe natężenie ruchu przy wjeździe do Trójmiasta, przy zjeździe właściwie z A1 na S6, także na wysokości bramek w Rusocinie. Tu kolejka w tej chwili jest półtora kilometrowa. Jeśli Państwo widzą na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał 22 513 11 11.